No to aloha. w repertuar, sprawdzasz co jest grane, a tam kot gruby i kurwa przejmane, a na domia złego, premiera <śmienic> piątek 13 sekund, z marsza znał nam nawet strom o omoże... Jestem pod siebie, zaraz wiedzieć co się dzieje, Otworzy okno, coś zobaczy, wiatr mi smród wywieje, patrz! down the same corner get cast with fast body they Big big, big, big, big, big, big. It's time to go to work, baby, punch really. da. yeah. a hole in the food and some of that gangster shit. To jest ten dzień, ty nie kładę się, dziś, usypiam sen, kiedy wstaje dzień, cyf, dotykam wark, ciepkie jak krew. Throw your tape out, furniture staff, holding the mic, we got it laid out, fine, iodine, einstein, from my mind, people swam nine, didn't know they own crime, wrong time, denim... yeah! yeah! yeah! yeah! ten them a Elevator scheme with the scheme to catch dreams, some kind of rings, use all types of precious things. To jest tak. COE Umiejętności, prawda? Styl. Aha. Moja celowa płyta 2008. Je. Yeah. Aha. Ale ja. SDZ, reprezentant. To jest tak. Nie tak od początku. Jo. Intro. Wince. <gryw> Jak to wince? Przedstawienie. Początek. Czyli ogólnie o hip-hopie i o tej płycie. Ha drugi kawałek bez względu o umiejętnościach trochę o skillsach o nagrywaniu o hip hopie i o mnie co ja, jak ja nagrywam o później jest trzeci track umiejętności prawda styl z gościnnym udziałem Jonera i to jest ten kawałek w którym co dzieje chodzi o umiejętności prawda i styl czyli takie przedstawienie ekipy UPS skład ale na mojej płcie tak więc to jest Wiadomo chyba o co chodzi. Później jest na jeden strzał produkcja smoku. Kawałek o ulicy, trochę antyuliczny. Antyuliczny. Znaczy, przydziewa ulicznemu rapu. O, Chodzi o to, że jestem przeciwko ulicznikom typowym, takim pseudo-hardcorewcom, tego rodzaju ludziom. I... Ten kawałek mogłoby się wczuć kilka osób i wcale bym się nie dziwił, jakby się wczuli, ale jestem poza. Później jest zbyt rzadko, czyli kontynuacja w zasadzie na jeden strzał, ale... No, no ale trochę inna. No też się można wczuć. Coś mnie to nie zdziwi. nie jest y, skit, zabawa na trzeźwo. Śmieszne trochę, w zasadzie bez przekazu. nie jest sam powiedz, czyli też trochę bez przekazu, ale umiejętność przelostu na treścią, ale fajne. Można zaposłuchać, to jest y, wczucie w klimat. płyty, trochę dziwny klimat, ale zawsze jest, nie? <śmieszny> Cokolwiek. Później Prawdziwy Hip-Hop 2, czyli mój faworyt ogólnie na tę płytę, najlepszy kawałek. Ogólnie jeden z lepszych bitów tekst o prawdziwym hip-hopie, jak to sam tytuł pokazuje. Ubudowanym, znaczy ubudowanym w tekście, Później jest Cztery Ściany, czyli kawałek lightowy, funkowy, wolny, spokojny, z kościelnym udziałem Jonera chodzi w nim o fenę, o odpoczynek o zamknięcie w czterech ścianach właśnie później jest zupełnie odwrócenie czterech ścian czyli to co słyszysz, kawałek mocny basowy no i ogólnie głośny później nie jedno, ale proces twórczy kawałek wolny bardzo wolny Chyba nawet najwolniejszy na tej płycie, chociaż umiejętności, prawda, z tej też jest wolny, ale to jest jednak kawałek taki, w zasadzie o, nie jedno, ale o procesie twórczy, no, o dylematach trochę, o hip-hopie, jak już kawałków na tej płycie, no i ciekawy kawałek, można sobie posłuchać, znaczy trochę przymulający, ale co z tego, jeżeli następny jest kawałek 266 zamotów, który zupełnie ożywia, pobudkę o, też przed formę na treścią w tytule jest 266 dlatego, że tam jest 266 słów użytych właśnie, każde słowo to jeden zamot, nie, takie niektóre się kleją niektóre się nie kleją zupełnie, różnie to jest później jest e, sk e, skit, e, scratch i tam ogólnie za scratch, scratch, scratchowanie tam jest takie mają mp takie chujowe, ale wiadomo, to na, na płycie, w końcu się pojawią, nie? takie skleczowane. Później jest sam powiedz remix, który w zasadzie jest y, tym samym mniej więcej co sam powiedz, tylko że jest na bardziej psychicznym bicie, y, który jeszcze bardziej rozwala klimat płyty psychodelik ogólnej kaliber 44, trzy istante klimaty. Nie? E, później jest e, ostatni track, bonus track, e, jak to robię? Kawałek najstarszy, e, który pochodzi z czasów, który jeszcze nie planowałem takiej płyty, wydaje się trochę innym planowałem, w, w międzyczasie e, projekt UFS S -Squad, który nie wypalił, ale wypali niedługo na pewno, 100% pewności. Trzymajcie za słowo. No i to jest kawałek, w którym odpowiada ten projekt, to robię, takie trochę bragadosie, ale takie słabe. No wiadomo, stary kawałek, ale ciekawe, w miarę, da się słuchać. I outro, chyba każdy wie, o co chodzi teraz, dzieci. outro, teraz jest ogólnie to, co trzeba, no. I tak na koniec powiem jeszcze pozdrowienia dla UPS, pozdrowienia serdeczne dla ludzi z forum hiphop.pl. Mam was w dupie. Boką. I Ja pozdrowienia wszystkim ziomom, ziomicom, ziomanom, ziomelom. Wszystkim pozdro. Cały aloha. Alejka. I, I tak na zupełnie koniec płyta wyszła. W e, 2008 roku, 13 czerwca, piątek. It I know where I'm going, even when it's dark. <laughs> And being